Psalm 145. Będę Cię wywyższać, Boże mój, Królu mój, i będę błogosławić Twoje imię na wieki wieków. Każdego dnia będę, Ci, będę Cię błogosławić i chwalić Twoje imię na wieki wieków. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a Jego wielkość jest niezbadana. Pokolenie pokoleniu będzie wychwalać Twoje dzieła i opowiadać o Twoich potężnych czynach. Będę wysławiać wspaniałość chwały Twojego majestatu i Twoje cudowne dzieła. I będą mówić o mocy Twoich straszliwych czynów, a ja będę opowiadać Twoją wielkość. Będą wysławiać pamięć Twojej wielkiej dobroci i śpiewać o Twojej sprawiedliwości. Łaskawy jest Pan i litościwy, Nieskory do gniewu i bardzo miłosierny. Dobry jest Pan dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkimi Jego dziełami. Twoje dzieła będą Cię wysławiać, Panie, a Twoi święci będą Ci błogosławić. Będą opowiadać o chwale Twego Królestwa i mówić o Twojej potędze, aby oznajmić Synom Ludzkim Jego potężne czyny i wspaniałą chwałę jego królestwa. Twoje królestwo jest królestwem wiecznym, a Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, i podnosi wszystkich przygnębionych. Oczy wszystkich oczekują ciebie, a ty im dajesz pokarm we właściwym czasie. Otwierasz swoją rękę i nasycasz do woli wszystko, co żyje. Sprawiedliwy jest Pan we wszystkich swoich drogach i miłosierny we wszystkich swoich dziełach. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy Go wzywają w prawdzie. Spełni pragnienia tych, którzy się Go boją, usłyszy ich wołanie i wybawi ich. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, a wytraci wszystkich niegodziwych. Moje usta będą głosić chwałę Pana. I niech wszelkie ciało błogosławi Jego święte imię na wieki wieków. Amen. Kochani, przepiękny psalm. Jest to również jeden z tych, które gdzieś się mocno wryły w moje serce i tak często go wspominam. I chciałem się dzisiaj z Wami podzielić pewną myślą, która no, mocno uderza mnie z tego psalmu. A mianowicie, że my dzisiaj jesteśmy kolejnym Pokoleniem, które głosi wielkie dzieła Pana, które chwali Boga, wywyższa Go i przekazuje tę wieść kolejnemu pokoleniu. I jak to się stało, że minęło tyle, tyle lat od chwili, kiedy Dawid to mówił, kiedy śpiewał ten psalm Panu i oczami wiary widział, że po wieki wieków pokolenie pokoleniu będzie tę wieść przekazywało. Jak to może być, kochani, że jest jakaś nauka, jakaś nowina, jakaś prawda o Bogu, i tyle pokoleń ona nie blednie, ona nie słabnie? Każde pokolenie przekazuje każdemu pokoleniu i mija wiele, wiele lat, a ona ciągle jest żywa. Dawid widział, że to będzie na wieki wieków, że to nie ustanie. W każdym pokoleniu, myślę, byli ludzie, i w tym też są, którzy mówią, że ach, to jest chwilowe, chwilowe zauroczenie, jakaś taka. Może bajka, legenda, a mimo wszystko w każdym pokoleniu zbiera się Boży Lud i wychwala Boga ze szczerego serca. Jakie to jest zachęcające, kochani, że my również jesteśmy w pośród tego ludu, że po tylu latach doszła do nas ta myśl, doszła do nas ta prawda o Bogu i głosimy ją dalej. Z drugiej strony powiedzcie sami, pomyślcie, pomyślmy, czy... Nie zachęca nas ten psalm, nie zachęca nas to słowo do tego, by rozważyć, w jakim jesteśmy królestwie, w jakim jesteśmy otoczeniu, w jakim chórze głosów jesteśmy. Dawid mówi, wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały. I to jest prawda. I nasze serca, nasze życie winny oddawać Mu chwałę w taki sposób, jak jest to Mu miłe. I czy nie jest tak, że czasami leci dzień za dniem, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, a niedziela i stajemy i oddajemy Bogu chwałę. Ale Dawid pisze, każdego dnia będę Cię błogosławić i chwalić Twoje imię na wieki wieków. Myślę, że musimy nad tym dobrze się zatrzymać i pomyśleć, jak każdego dnia oddajemy Bogu chwałę. Nie chodzi tu oczywiście tylko o śpiewanie, tak? że za chwilę będziemy śpiewać, będziemy się modlić. Chodzi o to, czy ta myśl Boża, czy te prawdy Boże, które zostały nam przekazane w tym pokoleniu, czy one z nas się wylewają każdego dnia. Czy jesteśmy głosicielami tej wielkiej chwały tym, którzy nas słuchają, którzy nas znają. Czy nasze dzieci widzą, że my chwalimy Boga. Czy nasi... Bliscy i przyjaciele potrafią to też dojrzeć. Tu jest też taka prawda, że Twoje dzieła będą Cię wysławiać, Panie, a Twoi święci będą Ci błogosławić. Pomyślmy też, kochani, że na nas się to nie skończy. Te kolejne pokolenie, które już nas słucha, dzieci nasze, które są z nami, ono też będzie chwalić Boga. I jeszcze jedna myśl taka, Dawid pisze tutaj o wysławianiu wielkich dzieł Bożych. Gdybyśmy mieli wysławiać Boga za to, co było kilka tysięcy lat temu, tylko i wyłącznie, tak, to skończylibyśmy na bohaterach, tutaj powiedzmy, na historiach, na bohaterach, które są zapisane w Słowie Bożym. A jednak Bóg czyni wielkie dzieła każdego dnia. Mamy za co chwalić, mamy za co dziękować, Możemy wspominać oczywiście i powinniśmy to, co jest w Słowie Bożym, bo to jest dla nas lekcja i nauka, ale przyjrzyjmy się naszemu życiu, czy my mamy tą samą pasję, którą miał Dawid, bo on tutaj, tak myślę, i jak, jak, jak czytam, jak rozumiem, on wylewał ze swojego serca chwałę za to, kim jest Bóg, jak, jak żyje z Bogiem, właśnie wtedy, kiedy to, kiedy to śpiewał, kiedy to mówił. W naszym życiu też Bóg robi wielkie rzeczy, wielkie dzieła. Podnosi nas, tak jak on tutaj pisze, tak samo jest to naszym udziałem dzisiaj, podnosi nas, przebacza nam, poucza, sprawia, że ludzie się nawracają naokoło, sprawia, że Słowo Boże jest głoszone z mocą, słyszy nas, słucha, wysłuchuje i my to wiemy, bo przecież tego doświadczamy. Czy to nie jest powód do tego, by z wielkim zaangażowaniem chwalić Pana Boga w naszym życiu? W zeszłym tygodniu zaliczyłem taki swój osobisty upadek, miałem przygodę ze swoim starym człowiekiem i doświadczyłem tego, że Bóg mnie podniósł. Doświadczyłem przebaczenia, nie na zasadzie takiej, a wybleknie, czas zaleczy rany. Doświadczyłem tego, że moje serce było skruszone, że moje myśli biegły do Boga żywego, a On mnie podniósł z taką mocą właśnie, przebaczył, pouczył dał nadzieję. Kochani, to są, czy my takie rzeczy przeżywamy? No musimy takie rzeczy przeżywać. Każdy z nas ma i słabsze dni, i gorsze, i lepsze, ale w tym wszystkim musimy doświadczać wielkiej, mocnej ręki Pana, który podnosi, który pociesza i za tym musi pójść wielka radość, musi pójść uwielbienie Bogu. Amen.